Panie Jezu nasz, drogi Zbawicielu, dziękujemy Ci, że Ty byłeś gotowy, aby przyjść tutaj na tą ziemię i przyjąć postać człowieka, złożyć swoje życie w ofierze na krzyżu Golgoty, aby nas uczynić dziećmi Bożymi. Mogliśmy oglądać w całym tym dniu tą wielką łaskę Twoją, która Ciebie do tego abyś tutaj podjął się wykonania tego wielkiego dzieła zbawienia. Chcemy jeszcze raz Tobie za to dziękować. Chcemy wysławiać i wywyższać Twoje imię, bo godzien jesteś tego. Ty teraz siedzisz wywyższony po prawicy Boga Ojca i Ty wstawiasz się za nami i Ty nam też dopomagasz każdego dnia błogosławisz i prowadzisz Panie Jezu możemy wszystko z rąk Twoich odbierać w obfitości ale gdy Ty też i nas prowadzisz w szkole Twojej Ty dajesz też i różne doświadczenia Ty dajesz i smutki i problemy to wszystko możemy od Ciebie przyjmować i za to wszystko chcemy Tobie dziękować Panie Jezu też i teraz nas zgromadziłeś abyśmy mogli usiąść u stóp Twoich jako Maria i mogli się przysłuchiwać Słowom Twoim. Prosimy Cię, w ten czas, aby też usta brata, którego Ty obierzesz, mogły nam podać Słowo Twoje zgodnie z wolą Twoją, w mądrości Twojej, ku chwale Twojej, a nam ku zbudowaniu, ku pocieszeniu, ku napomnieniu, jeśli trzeba i ku w głoszeniu Ewangelii, jako tego drogowskazu do tej wiecznej szczęśliwości, aby stać się Twoją własnością, jeśli jeszcze wśród nas jest ktoś, kto tego najważniejszego kroku w swoim życiu nie uczynił. Polecamy się teraz pod Twoje kierownictwo na tą godzinę i prosimy Cię, otwórz serca nasze, abyśmy byli chętni do przyjęcia słowa Twojego abyśmy mieli serce wolne od myśli i spraw doczesnych, ale nastawione na słuchanie, na zapamiętanie i prosimy Cię, abyśmy to Słowo mogli też w życiu naszym w czyn obrócić, abyśmy mogli też i według Niego postępować ku chwale Twojej. Prosimy Cię o Twoje kierownictwo i Twoje błogosławieństwo i za wszystko Tobie dziękujemy za ten czas spokojny za tą korzystną pogodę i za słowo Twoje, które mamy dostępne w naszym języku. Chwalimy Cię i wielbimy i wywyższamy Twoje wspaniałe imię. Amen! Amen. Amen. Podczas rozważania wspominaliśmy parę razy o tej niewieście ze Starego Testamentu, o Annie. Chciałem też jeszcze w tej godzinie parę myśli przekazać. Przeczytamy z pierwszej księgi Samuela, drugi rozdział. Pierwsza Księga Samuela, drugi rozdział I modliła się Anna i rzekła Weseli się serce moje w Panu Wywyższony jest róg mój w Panu Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi Gdyż raduję się ze zbawienia Twego Nikt nie jest tak święty jak Pan Gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie Nikt taką skałą jak nasz Bóg nie mówcie ustawicznie, wyniośle Niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wie wszystko, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Syci wynajmują się za kawałek chleba, a głodni przestają głodować. Niepłodna rodzi siedmiokroć, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Pan zuboża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka. Podnosi ze śmierci ubogiego. Y, po, przepraszam, podnosi ze śmietniska ubogiego. Aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą supy ziemi. On na nich położył ląd stały. Nogi swoich nabożnych ochrania, lecz bezbożni giną w mroku, gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Walczący z Panem będą zdruzgotani. Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Jak każdą rzecz ze Słowa Bożego możemy widzieć to na różnych płaszczyznach. Po pierwsze, tak jak i Stary Testament jest zapisany, że te wydarzenia miały miejsce, że to nie jest żadna jakaś fikcja literacka, czy jakieś zmyślone historie, że takie miejsce miały. Dwa, daleko więcej to właśnie potwierdza, że to jest Słowo Boże, że te rzeczy, które są zapisane, mają tą, ten przekaz prorocki, proroczy, który też jeszcze się wypełni. I trzeci właśnie też taki, taka płaszczyzna, taki aspekt, że jest to dla nas na dzień dzisiejszy również te słowo skierowane. I w tych okolicznościach, które tutaj mamy opisane, mimo że to są czasy, gdzie jest Stary Testament, już tutaj możemy oglądać łaskę Bożą i jej działanie że ta łaska Boża widzi różne problemy, które są pośród ludu Bożego. Ta łaska Boża wyprowadza też tych odkupionych Jego z tych okoliczności, ale również ta łaska Boża chce pouczać, aby wiedzieć, jak się zachować w tych sytuacjach, które nastają. Jak to dobrze też wiemy, jaki też jest czas, w którym jest to, to zdarzenie się dzieje. Jest to czas, kiedy są ci sędziowie, co czytamy też o tym stanie na koniec Księgi Sędziów, 21 rozdział, 25 wiersz. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. I widzimy już tutaj te niebezpieczeństwo, że każdy czyni, co mu się podobało. W Księdze Przypowieści Salamona, 28 rozdział, 26 Wiersz. Księga Przypowieści Salomona 28-26 Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. Czyli będzie ocalony. Też jest takie określenie. Jeszcze z listu do Kolosan, drugi rozdział, 19 wiersz, który też pokazuje na taką sytuację. to Kolosan drugi rozdział 19 wiersz a nie trzyma się głowy z której całe ciało odżywiane i spojone stawami ścięgnami rośnie wzrostem bożym. Tu jest ta prawda pokazana nam na podstawie Nowego Testamentu to co wtedy było miało miejsce, taka sytuacja właśnie w tym czasie kiedy był ten Samuel. Naród izraelski miał pewne obietnice, był to szczególny, wybrany naród. Miał obietnice tego, że Bóg jest pośród nich, że Bóg ich prowadzi. I oni też mieli przywilej, aby przybliżać się do Boga. Do tego była postawiona, czy powołana służba kapłańska. Ci kapłani, z jednej strony oni, przychodzili do Boga. Z drugiej strony oni właśnie wstawiali się za ten lud, te ofiary przynosili. Oni też pouczali ten lud, co miało być ofiarowane. Tutaj akurat w tym czasie też czytamy o tych synach tego kapłana Heliego, Jakie oni mieli stanowisko, jak bardzo zawiedli. To jest dalsza część tego drugiego rozdziału, to jest 12 wiersz. A, ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Bardzo poważny stan. I tak jak w księdze sędziów mogliśmy, czy oglądamy, to też taki postępujący w dół cały czas upadek. Tak tutaj właśnie w tej księdze na tej, tej, z tego miejsca możemy widzieć, że jak jeszcze może tak przyrównując do domu, gdzie się schodzi z piętra na, z piętra na piętro jeszcze gdzieś tam z tego półpiętra widać do góry i kiedy, kiedy przychodzili ci sędziowie, którzy mieli ratować ten naród, którzy mieli pokazywać tego Boga, mieli pouczać co pragnie Bóg i w jaki sposób i też przez krótkim momencie ten naród, możemy też czytać czy w tej, tej części, w którym działali ci sędziowie, w jakiś sposób było takie ożywienie, było to nawrócenie, ale jednak widzimy, że w krótkim czasie znowu, znowu dalej, dalej był upadek. I tym ostatnim takim sędzią, który był, widzimy, że to był Samson, że więcej jego śmierć taki była bardziej taka spektakularna, niż, niż jego życie. I to już też wskazywa, wskazuje nam na, na ten stan, który, który był. A tutaj już można powiedzieć, że jest piwnica, jest całkowita ciemność i też tamto miejsce, które cytowaliśmy, że lampa Boża jeszcze nie zgasła, to właśnie jest w takim ciemnym miejscu jeszcze taka latarka, to światło Boże, które nie zawodzi, które daje jeszcze pewien promień i wskazanie. Widzimy w tym, że Słowo Boże nie zawodzi, ale jednak człowiek całkowicie zawodzi, bo tak wiele mieli podarowane, mieli tą obietnicę, że Bóg jest z nimi, mieli te właśnie przepisy, które pokazywały im, w jaki sposób mogą przychodzić do Boga, w jaki sposób mogą Mu służyć, radować się z tego, że mają takiego potężnego Pana, który ich prowadzi, który ich obdarzył tym błogosławieństwem, a jednak z tego nie skorzystali. I to, co przedstawiali sobą ci synowie, ci kapłani, którzy mieli przyjmować te ofiary i składać je Bogu, też to czytamy w tych następnych rozdziałach, że oni sami sobie wybierali już te mięso, że w taki sposób oni właśnie ten lud do tego doprowadzili, że ci ludzie też zaczęli się zastanawiać nad tym, czy to w ogóle ma jakiś sens, aby przychodzić na to miejsce. I tą prawdę również znajdujemy w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana, e, Mateusza w 18 rozdziale, szósty wiersz. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Taki poważny stan. W taki... W takim stanie się znajdował ten naród. Również ten Elkana, o którym czytamy w pierwszym rozdziale, też ma rodzinę. I również tutaj te myśli Boże nie są wprowadzone w czyn, bo to też jasno było powiedziane, napisane w słowie, przekazane, że jednak mężczyzna powinien mieć jedną żonę. A tutaj czytamy, że miał dwie żony. W Księdze Kronik w szóstym rozdziale możemy czytać właśnie ten jego rodowód. Wiemy z jakiego plemienia, z jakiej rodziny on się wywodził, że też miał właśnie tą służbę do pełnienia przy tej skrzyni zgromadzenia i też właśnie idzie na to święto wraz z tą rodziną. I kolejny poważny stan, jaki jest tutaj opisany. Pierwszy rozdział, siódmy wiersz. Tak działo się co, corocznie, ilekroć przychodziła do domu pańskiego. W ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. Wyraźny atak, jaki wróg czyni, że wyrządza przykrość, szósty wiersz właśnie mówi, że jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją. Właśnie już tu jest jasno pokazane te słowo przeciwniczka. Również możemy się zastanowić nad tym, jak to dzisiaj wygląda. Czy czasami też już nie jest taki czas, że i pośród ludu Bożego też są takie poważne zajścia. Ale właśnie dlatego to mamy zapisane w Słowie Bożym, że nie tylko do pokazania tych spraw, nie w jakiś sposób, żeby tylko te negatywne światło pokazać, ale również mamy też w tym rozwiązanie. Bo ta Anna, tak jak i w tym drugim rozdziale czytamy, i ona się modliła. To było jej receptą na te wszystkie okoliczności. Pierwszy rozdział 18, wiersz też o tym mówi. Ona zaś rzekła, oby Twoja służebnica znalazła łaskę w Twoich oczach i odeszła ta kobieta swoją drogą, spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Również ona tą prośbę tutaj przedstawia, o tego potomka. Ona chciała skorzystać z tego błogosławieństwa, które było też dane, że Bóg też to zapewnił rodzinie, że będzie to potomstwo. Szczególnie właśnie tu i w tej kapłańskiej rodzinie, gdzie ta służba miała być pełniona. To też ci właśnie męscy potomkowie mieli tą wartość w tym, że ta służba mogła być dalej kontynuowana. I ten Heli, który był tam najwyższym kapłanem, też to wiemy w jaki sposób Hannę ocenił, w jaki sposób ją potraktował, to ona jednak przez tą modlitwę widzimy tą całkowitą zmianę jej usposobienia. Z tej przykrości, z tego smutku serca jest już, że nie jest tą przygnębioną i tą smutną. I tą kolejną cechą, która charakteryzuje Annę jest to, że ona chce skorzystać z tego błogosławieństwa nie tylko dla siebie, dla swojej korzyści, ale właśnie to było jej celem, aby ten Samuel był oddany Panu, by on służył dla tego wybranego ludu, by on był błogosławieństwem dla innych. I to jest ta wspaniała cecha, że jeśli nawet my dzisiaj, takie rzeczy możemy zauważać, że nie tylko korzystamy z tych rzeczy, które mamy dla siebie, ale że chcemy również te rzeczy od Pana odbierać, by one służyły dla dobra współbieżących, dla tych, z którymi idziemy tą wspólną drogą. I w tym czasie właśnie który był podarowany i też to możemy oglądać historycznie i proroczo te czasy i te działanie Boga, że to również i w przyszłości będzie miało taki sam charakter, bo chociaż tutaj widzimy, że ta służba kapłańska zawiodła, Bóg ma rozwiązanie. Jest posłany prorok, Samuel będzie już właśnie tym prorokiem, gdzie te, te przepisy, ta forma w jakiej mógł przychodzić naród do Boga, ona została odebrana w tym momencie, kiedy ta skrzynia przymierza została zabrana do niewoli. Całkowicie zostało to usunięte na bok. Ale właśnie to jest ta łaska Boża, że ona widzi ten problem, ona chce pokazać ten problem, ale również pokazuje wyjście z tego problemu. Jest właśnie powołany Samuel, który jest już prorokiem. W innej formie działa. Prorok ma właśnie to zadanie, aby przekazywać Słowo Boże, aby mówić bezpośrednio to, co Bóg przemawia, mówi i w bezpośredni sposób zwracać się do, do tych, do których to jest adresowane. Wspominaliśmy też tego Elizeusza, który też w bardzo trudnym czasie żył. A jednak widzimy tą jego też wierność i chęć służenia, że on chciał mieć podwójny dar, nie tak jak miał Eliasz, w tym charakterze tego sędziowskiego bardziej taki możemy oglądać ten charakter, bo też i ten czas tego wymagał, aby ta służba, którą, która była mu zlecona, by poruszyła te serce tego króla Ahaba. Ale właśnie Elizeusz chciał podwójny dział. On chciał jeszcze pokazać łaskę, która jest u Boga. I również ta służba prorocza, ona jest w tych naszych słabych naczyniach, bo człowiek też jest takim słabym. I również ona nie przywodzi w pełni tych myśli bożych doskonale. I mamy później następny taki etap działania Boga, z tym narodem izraelskim, że Bóg postanawia temu narodowi to, że ten naród ma króla. Kolejne, kolejne działanie Boga z tym narodem, on się zniża do tej prośby tych ludzi, którzy chcieli mieć tego króla i Bóg daje to i ten król właśnie też miał tą odpowiedzialność i on miał być teraz tym, który Reprezentuje te prawdy Boże i w ten sposób On je pokazuje i przedstawia temu narodowi. I w jaki sposób ci królowie znali te słowo, w jaki sposób oni je urzeczywistniali, taki właśnie też widzimy stan narodu izraelskiego. Ale jeśli przeniesiemy to właśnie na ten proroczy obraz, to widzimy również że pierwszym królem był Saul, a później był ten mąż według serca Bożego, Dawid. I będzie też jeszcze właśnie taki czas działania Boga z ziemią, gdzie będzie też już ten jeden król rządził tutaj, kiedy nie będzie już zgromadzenia, kiedy nie będzie tej oblubienicy na tej ziemi i przyjdzie właśnie ten właściwy król przyjdzie ten do mąż według serca Bożego, do tego narodu izraelskiego i wtedy właśnie dopiero będą ta pełnia błogosławieństw i myśli bożych w niezakłócony sposób, nieograniczona przez tą właśnie słabość ludzką, przekazywane dla dobra tego narodu izraelskiego. I ten drugi rozdział, Anna modli się. Również mamy wiele miejsc w Nowym Testamencie, które mówią nam o modlitwie, jaką ona ma ważną funkcję w naszym życiu. Przeczytam z listu do Filipian czwarty rozdział.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 że ta Anna powierzyła w modlitwie tę swoją prośbę nawet więcej, to jest te błaganie to jest taki kolejny krok jeszcze taki, który pokazuje nam tą gorliwość tę usilność tej, tej, tej modlitwy z którym przychodzimy do Boga ale my często otrzymujemy te błogosławieństwa co jest siódmy wiersz pokazuje nam że jeśli nawet nie jest ta prośba wypełniana według naszych myśli, bo też to znamy to miejsce, jakie niskie są nasze myśli, a jakie są myśli Boże, to jednak Bóg daje ten pokój Boży, który przewyższa ten rozum i On strzeże właśnie naszych serc. I to jest te Boże działanie, Boży skutek na nasze modlitwy, że możemy mieć ten Boży pokój również w tych niespokojnych takich okolicznościach. Ale później jeszcze w tym szóstym wierszu mamy podkreślone to jeszcze, że jest dziękczynienie. Byśmy również i o tym nie zapomnieli, bo często prośby szybko zauważamy, a kiedy się zmienia sytuacja, już zapominamy podziękować. Ale nie było tak właśnie w tej sytuacji Anny że ona była w stanie również, kiedy te prośby zanosiła, to również i mogła zanieść tą pieśń dziękczynną. I również z tego możemy się dużo nauczyć, jaki właśnie to też wspominaliśmy, poziom duchowy był tej Anny, że ona w tak wielu cechach widziała tego Pana. ona mówi tutaj o tym rogu róg mój w Panu o tym rogu czytamy również w Ewangelii Łukasza kiedy jest zwiastowane to przyjście Pana Jezusa i to właśnie do Niego są znowu proroczo te myśli możemy przyłożyć możemy przerównać bo tak jak i z tymi królami z tym namaszczeniem to też właśnie tylko te Ważne osobistości Były namaszczane To byli kapłani, byli królowie Którzy byli namaszczeni Że jest dla nich położona Ta funkcja Jest dla, dla nich właśnie To Boże zadanie Przez to było właśnie to pokazane To namaszczenie I wiemy, że Saul był tylko namaszczony Z dzbanka, z takiego kruchego Naczynia A Dawid jednak został namaszczony Z rogu Róg, który pokazuje też tą moc, który pokazuje też i tą siłę, a te właśnie pełne wskazanie tego namaszczenia znowu możemy oglądać w Panu Jezusie i w Jego panowaniu. I ta Anna właśnie tutaj tego też może tak wyraźnie nie widać, ale jest to takim opisie, że ona otwiera te usta z radością, i ona wręcz śpiewa, ona przedstawia pieśń, która też pokazuje zmianę tego stanu, że to jest pieśń radości. Jaki ona ma dział i w kim, że jest to, ma ten dział w Panu. I nikt nie jest święty jak Pan. To jest ta pierwsza cecha Boża, Jego świętość, Jego wzniosłość, ale również i my mamy to napomnienie, że jeśli mamy wyjść do Pana z listu do Hebrajczyków poza obóz to nie jest to właśnie tylko po to, aby się odłączyć aby było to jako w takim duchu sekciarskim, ale jest zaraz pokazany ten ta osoba, do kogo mamy się odłączyć, że wyjdźmy do Niego i również tu jest ta cecha tej świętości Pana, tej Jego wzniosłości, że z jednej strony jest ta Jego sprawiedliwość, ale z drugiej strony On chce mieć tych chwalców, którzy by również mieli to poznanie tych Jego cech. W trzecim wierszu czytamy, że gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. To też było jej osobistym przeżyciem, że ona powierzyła te sprawy z ufnością Bogu i ona wiedziała, że Bóg bardzo dobrze zna tą sytuację i On wszystko wie. Również kiedy to przenosimy znowu na Pana Jezusa, kiedy przychodzą ludzie z różnymi problemami, z różnymi potrzebami, to Pan Jezus dokładnie wie, w jaki sposób zadziałać i również zna te serca tych ludzi, którzy przychodzą do Niego. Zna tych, którzy ze szczerością przychodzą, z tymi potrzebami, z którymi sami sobie nie mogą poradzić i On znowu w tej łasce wychodzi i błogosławi. Ale są też tacy, którzy przychodzili, aby Pana wypróbować, byli też tacy, którzy tylko potrzebowali Pana do zaspokojenia tych codziennych rzeczy, ale jednak widzimy tutaj znowu tą właśnie wzniosłą cechę tej Anny, że ona w ten właściwy sposób poznała Boga i wiedziała, w jaki sposób On prowadzi swój lud. I te następne wiersze również będą miały wypełnienie w tysiącletnim królestwie, kiedy właśnie ci wszyscy się tam zbiorą, całe narody przeciwko Panu, cała ich moc będzie złamana. Ten naród, ta wierna resztka izraelska, którzy będą tak wielce prześladowani, którzy właśnie będą z tego powodu tych prześladowań bardzo ubodzy, to oni doznają tej łaski. Szósty wiersz. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. I też możemy znowu z tego się uczyć, że nawet taka rzecz jak śmierć, też to jest w ręku Pana. My dzisiaj znowu możemy być daleko więcej o tym przekonani, daleko więcej o tym pouczeni, bo wiemy, że Pan złamał rządło śmierci. My dzisiaj nie musimy oczekiwać na śmierć, która jest zapłatą za grzech, bo wiemy, że Pan tą zapłatę poniósł, ale jednak przez to, że ten grzech wszedł na świat i wszyscy zgrzeszyli, to jest ten wyrok na każdym człowieku. Ale my nie oczekujemy właśnie na śmierć, bo my nawet przez opowiadanie śmierci Pana Czynimy to do tego momentu, aż On przyjdzie i my czekamy na ten moment, aby On nas zabrał do siebie. A jeśli przechodzą też wierzący, są odwoływani z tej pielgrzymki przez śmierć, to śmierć już nie jest tym wyrokiem, nie jest tą mocą, która prowadzi na zatracenie, ale jest właśnie tym sługą, który wprowadza w bliskość Pana Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego. Jeśli my zauważamy nasz stan, to gdzieśmy się znajdowali, bo jak to widzimy, naród izraelski miał obietnice, miał te Boże przyrzeczenia, to jednak wszystkie inne narody były bez nadziei, bez Boga na świecie. I to właśnie ta łaska zbawienna, która się objawiła, ona to pokazała, że Pan ma to pragnienie, aby tych ubogich grzeszników, tych nędzarzy wyprowadzić, postawić, jak to czytamy też w psalmach, na mocnej skale, aby ich przyodziać tą szatą zbawienia i by również te cechy, które dalej są czy pokazywane te stanowisko tych dostojników. Również i my dzisiaj możemy to oglądać, na jakim stanowisku zostaliśmy postawieni, czym zostaliśmy obdarowani w tych duchowych błogosławieństwach w Panu Jezusie. I tą ostatnią taką cechą, która, którą zauważa Anna jest to, że najwyższy Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Znowu to wraca, wracają te wszystkie cechy z tego Boga, którego oni znali jako jestem, jako tego, który ich prowadził do tego pomazańca, do tego centrum myśli Bożych w których Bóg wypełni te wszelkie swoje plany. I również dla nas, jeśli my widzimy w tym Pana Jezusa, to jest ten najwyższy i powinien być tym centralną osobą, która nas pobudza do tego działania. To, co też rozważaliśmy w tym liście do Tytusa, że to nie jest taka litera, która są wymagania, która nie daje życia, nie daje mocy do tego wypełnienia, ale jeśli oglądamy Pana Jezusa, jeszcze jedno miejsce z listu do, do Koryntian. Wiecznie, albowiem znacie łaskę. 2, 2, tak. Koryntian. Się. Drugi. Drugi list do Koryntian. 8, rozdział 9, wiersz. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. To jest ta główna cecha Pana Jezusa, że On, widząc nasz beznadziejny stan, tutaj nie tak bardzo chodzi o te ubóstwo, które, o którym czytamy, w jakim znajdował się Pan Jezus, przez to odrzucenie, przez to w jakich okolicznościach i w jakim czasie przyszedł do tego narodu, chociaż był z tej linii tej królewskiej, ale to możemy odnieść na to, kim był Pan Jezus i kim On właśnie się stał, będąc człowiekiem. Też nie możemy zapominać o tym, że On wciąż był Bogiem, ale jednak to ubóstwo, które widzimy w człowieczeństwie. Że On to przyjął, to ciało właśnie, aby pójść na krzyż Golgoty, aby tam wziąć tą zapłatę za grzech, odebrać ten Boży Sąd by na nas już ten sąd nam nie groził, te sprawiedliwe Boże rządzenie i ta, ten wyrok, ale Pan przez to, że w taki sposób wypełnił w doskonały sposób tą myśl Bożą, te zadanie Boże, to mamy dzisiaj tak wiele błogosławieństw i możemy z nich korzystać również i na tej konferencji, że mamy Słowo Boże, mamy tą wolność do zgromadzania się, ale również ten efekt, byśmy też o tym nie zapominali, że jesteśmy ludem Bożym, postawionym na tej wspólnej drodze. Byśmy też bardziej to nas skierowało na Pana Jezusa, na Jego usposobienie, że te wszelkie działania, abyśmy nie widzieli naszej chwały, naszego jakiegoś osoby, ale by to mogło właśnie kierować nas na Pana i by to było tak jak i też to przy okazji Tytusa, który był wysłany do Koryntu, też byli dwaj uczniowie tam posłani, których nie znamy imienia. A jednak tam jest taka wspaniała cecha o nich napisana. Oni są chwałą Chrystusową. My pragniemy Tobie dziękować za to, że Ty tak wiernie krzepisz nasze serca i dodajesz nam otuchy. Że wskazujesz nam jak słuszne jest to bardzo, abyśmy wszelką nadzieję naszą położyli w łasce. Że ta łaska. Ona jest w stanie przeprowadzić nas przez największe burze i trudności. Ty wszak obiecałeś, że jesteś z nami i że mamy nieskrępowany dostęp do Ciebie, nawet ponad wszelki upadek i wszelką niewierność. Panie Jezu, ale Ty też wzbudziłeś w naszych sercach wdzięczność do Ciebie za tę cudowną Twoją łaskę i też i czujność, bo Ty pragniesz, abyśmy jej używali zgodnie z, z przeznaczeniem i mieli w świadomości, jak Ty drogo za nią musiałeś zapłacić, aby nam została udzielona, abyśmy mieli świadomość tego, że Bóg za nami. Panie Jezu, pragniemy Ci za to dziękować. Jeszcze raz stawiać Ci się do dyspozycji w tej odświeżonej wierze naszej. Abyś Ty mógł, Panie Jezu, jeszcze swoje myśli wypełniać. Abyś jeszcze mógł powiedzieć, co jest dla Ciebie ważne i co Ty chcesz, aby było uczynione, a co chcesz, aby było zaniechane. A my byśmy stali przed Tobą i mówili, mów, Panie, gdyż sługa Twój słucha. Amen. Amen!